Cześć Piotr! Jest ja teraz chciałabym Panią zrobiłam dawno temu, ale teraz test. Panią Panią polskiego, Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią ten Panią i Panią i moi Dzięki temu jestem pierwsza hispanska na Wyspa kanaryjska, która mówi po polsku i to jest bardzo, bardzo dziwne, e, ale jestem też bardzo dziwna siebie. Wiem, że muszę uczyć się jeszcze, że muszę słuchać dużo i długo, bo wiem, że robię e, blendów, ale wiem, że wszystko moje być. E, jeśli ja mogę mówić po polsku, in też. <laughs> bardzo polecam Was, e, metod Piotra. Piotr naprawdę e, jest super. Dzięki e, swój poskaz, na, Naprawdę są wspaniałe. I pamiętaj, jeśli chcesz podjechać na Wispa, byłby super wicz foja przewodnikiem. Zapraszam bardzo serdecznie. Pa, pa! O, jak ja lubię dostawać takie nagrania. Brawo, brawo i jeszcze raz brawo. Bardzo się cieszę, że przysłałaś swoje nagranie. Dziękuję bardzo. Teraz już wszyscy uwierzą, że można to zrobić. Można nauczyć się polskiego w pół roku zdać egzamin i zostać pierwszym przewodnikiem, który mówi po polsku na Wyspach Kanaryjskich. Dzięki, Laura. To wspaniała wiadomość. W takim razie co? Możemy zaczynać podcast? Realpolish.pl Your Polish Language Online Resource Za mikrofonem Piotr, to jest podcast RealPolish. Jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchajcie podcastu realpolish.pl Cześć moi kochani, co u was słychać? Czy wszystko dobrze? Mam nadzieję, że wszystko dobrze, że jesteście zdrowi I że wszystko jest doskonale Dziękuję za wasze listy i nagrania Gratuluję wszystkim, którzy robią postępy Laura zdała egzamin na przewodnika Ale kilka osób zdało również egzamin na kartę Polaka Vitali, Helena, Oksana Oksana dostała pracę w Polsce Moje gratulacje dla wszystkich Cieszę się, że jesteście, że macie chęć posłuchać dzisiejszej audycji Dziękuję Wam za wszystkie listy, które dostaję i za komentarze. Bardzo się cieszę, że piszecie do mnie. To dla mnie bardzo ważne, jeśli wiem, że lubicie to, co robię. Jeśli mam od Was informacje, że to pomaga Wam uczyć się polskiego, to daje mi dużo motywacji. Dzięki. Pozwólcie, że przeczytam. Wam list, który dostałem niedawno od Swietłany Nazywam się Swietłana, mam 20 lat Jestem z Ukrainy Dokładnie teraz mieszkam w Charkowie Ponieważ tutaj studiuję Moja historia W styczniu tego roku miałam pomysł Aby spędzić następne lato w Polsce Bardzo lubię podróżować ale do tej pory byłam tylko w miastach Ukrainy i Rosji. Właśnie wtedy postanowiłam, że muszę nauczyć się języka polskiego. Na początku znalazłam w internecie książkę Polski krok po kroku A1. To jest książka dla początkujących i zaczęłam ją czytać. Chciałam sama nauczyć się języka bez nauczycieli i bez kursów. Rozumiałam, że to nie jest łatwe, ale postanowiłam spróbować W tym, w lutym tego roku moja przyjaciółka poradziła mi słuchać Twoich podcastów Od razu zaczęłam to robić, naprawdę z wielką przyjemnością Bardzo mi ciekawie Ciebie słuchać, Piotr Właśnie dlatego piszę do Ciebie, aby podziękować Wielkie dzięki za Twoje podcasty, za to co Ty robisz, za to, że pomagasz wszystkim, którzy uczą się języka polskiego. Dzięki, dzięki, jeszcze wiele razy Tobie dziękuję. Już dwa miesiące słucham Twoich podcastów i nadal nie mogę uwierzyć, że teraz rozumiem co jest napisane, co mówią aktorzy w serialach. Takie wspaniałe rezultaty bardzo mnie motywują. W końcu jeszcze chciałabym Tobie podziękować, życzyć Tobie wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, miłości, szczęścia, pomyślności, radości każdego dnia, spełnienia marzeń oraz realizacji planów i celów. Mam nadzieję, że kiedyś napiszę do Ciebie list bez używania słownika i bez błędów gramatycznych. Papa. Pa. Dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie życzenia, za miłe słowa. Świetnie to wszystko napisałaś. Tak krótko się uczysz, a tak dobrze ci idzie. Poprawiłem kilka błędów gramatycznych. Oczywiście były one, ale każdy kto się uczy robi przecież błędy gramatyczne. To jest rzecz zupełnie, zupełnie normalna. Cieszę się że twoja koleżanka poleciła ci moją stronę bo dzięki temu mogłem i tobie pomóc. Jeśli uważacie że moja strona wam pomaga jeśli ja wam pomogłem to bardzo proszę polećcie mnie mój podcast swoim znajomym, którzy uczą się polskiego będzie mi niezmiernie przyjemnie pomagać kolejnym osobom mm. Jeśli podoba wam się to co robię Polećcie mnie swoim przyjaciołom Swoim znajomym Przysyłajcie swoje nagrania Piszcie do mnie Robicie mi w ten sposób ogromną przyjemność Dziękuję bardzo za każdy list Moi drodzy Czas już zaczynać dzisiejszą opowieść Dzisiejszą historię Dawno już nie czytałem wam opowiadania, dlatego dziś postanowiłem, że przeczytam wam opowiadanie, które napisał Oscar White, jeden z moich ulubionych pisarzy. Oczywiście możecie z łatwością znaleźć tłumaczenie tego opowiadania chyba w każdym języku świata. Ja znalazłem je po angielsku, po hiszpańsku, po rosyjsku i oczywiście po polsku. Linki znajdziecie na mojej stronie przy podcaście numer 276. Możecie ściągnąć i teraz przeczytać to opowiadanie w języku, który dobrze znacie, a potem posłuchać po polsku albo od razu posłuchajcie po polsku i sprawdźcie, ile zrozumieliście. Jeśli ktoś... Rozumie trochę słabiej, to może teraz przerwać podcast. Najpierw przeczytać, a potem posłuchać po polsku. Świetnie. Zatem będzie to opowiadanie o samolubnym olbrzymie. Jeśli ktoś jest samolubny, to znaczy, że chce mieć wszystko tylko dla siebie. I nie chce z nikim dzielić się tym co ma Na takiego kogoś mówimy, że jest Samolubny Albo, że jest samolubem Ok? Ty samolubie, nie podzieliłeś się Ze mną czekoladą I właśnie o samolubnym Olbrzymie Napisał Oscar White Posłuchajcie Codziennie po południu w drodze powrotnej ze szkoły dzieci bawiły się w ogrodzie olbrzyma. Ogród był duży i piękny, a trawa zielona i miękka. W trawie to tu, to tam widać było wspaniałe kwiaty, niby gwiazdy, a pośród nich dwanaście drzew brzoskwiniowych, które o wiośnie różowiły się i bieliły, Delikatnym kwieciem A zaś jesienią Rodziły ciężkie owoce Na gałązkach brzoskwiń Siadywały ptaki I tak głośno śpiewały Że dzieci nierzadko przerywały zabawę By się przysłuchać ich pieśni Jak nam tu dobrze Wołały radośnie Pewnego dnia wrócił olbrzym Bawił on z wizytą W Kornwali U swojego przyjaciela Ludojada I spędził u niego siedem lat W ciągu Tych siedmiu lat Powiedział mu wszystko Co tylko miał do powiedzenia Jako, że jego talenty Konwersacyjne były Ograniczone I postanowił wrócić do swojego Pałacu Gdy stanął u bram Zobaczył dzieci bawiące się w najlepsze w jego ogrodzie. Co tu robicie? Zawołał ostro, a dzieci rozpierzchły się i uciekły. Mój ogród jest moim ogrodem, krzyczał olbrzym. Niech każdy o tym pamięta i wie, że tylko ja mam prawo się tutaj bawić. Otoczył więc ogród wysokim murem i przybił tablicę. Wstęp do ogrodu surowo wzbroniony. Był to bowiem olbrzym samolub. Biedne dzieci nie miały się teraz gdzie bawić. Próbowały się bawić na drodze, ale droga była pełna kurzu i twardych kamieni. To też rychło dzieciom obrzydła. Rychło to znaczy szybko. Po lekcjach chodziły więc z wokoło muru i rozmawiały o pięknym ogrodzie. Jak nam tu było dobrze, powiadały. Potem nadeszła wiosna i w całej wiosce pełno było kwiecia i ptaków. Jedynie w ogrodzie olbrzyma samoluba panowała jeszcze zima. Ptaki nie miały ochoty śpiewać w ogrodzie, w którym nie było dzieci. A drzewa zapomniały kwitnąć. Raz jakiś piękny kwiatek wychylił główkę strawy. Kiedy jednak zobaczył tablicę, tak mu się żal zrobiło dzieciaków, że schował się pod ziemię i poszedł spać. Jedynymi stworzeniami, które były zadowolone z takiego obrotu rzeczy, był śnieg i mróz. Wiosna zapomniała o tym ogrodzie. Wołały, będziemy zatem żyć cały okrągły rok. Śnieg przykrył trawę swoim białym płaszczem, a mróz umalował srebrem wszystkie gałęzie drzew. Potem obaj zaprosili do siebie północny wiatr, który wnet się też zjawił. Opatulony w futro, Cały dzień hulał i grzmiał po ogrodzie Strącając za jednym zamachem wszystkie kominy – Miły kącik – powiedział – Musimy jeszcze zaprosić grat I grat przyszedł Codziennie przez trzy godziny bębnił w dach pałacowy Aż porozbijał prawie że wszystkie dachówki A potem gnał po ogrodzie Ile miał tylko sił? Miał na sobie szary surducik, a jego oddech był zimny jak lód. Nie rozumiem, czemu ta wiosna się tak opóźnia mruczał olbrzym samolub, siedząc w oknie i spoglądając w swój zimowy, biały ogród. Miejmy nadzieję, że już chyba niedługo takiej pogody. Ale wiosna nie przyszła, ani lato nie przyszło. Jesień obdarowała wszystkie ogrody złotymi owocami, tylko do ogrodu olbrzyma nic nie przyniosła. Za wielki z niego samolub, powiedziała. Tak więc w ogrodzie samoluba panowała wciąż zima, a wiatr północny z gradem i mróz ze śniegiem tańcowały wśród drzew. Pewnego ranka Olbrzym leżał jeszcze w łóżku, gdy od ogrodu usłyszał jakąś przepiękną muzykę. Melodia tak mile łaskotała mu uszy, że Olbrzym pomyślał – to pewnie jacyś królewscy muzykanci. Tymczasem była to tylko… Makolągwa śpiewająca za oknem Olbrzym tak długo już nie słyszał Śpiewu ptaka w swoim ogrodzie Że to ćwierkanie makolongwy Zdało mu się najcudowniejszą muzyką Nagle grat przerwał swój taniec Nad jego głową Północny wiatr przestał dąć A przez otwarte okno wionęła ku Olbrzymowi Jakaś przedziwna woń Woń to zapach To chyba wiosna Powiedział i wyskoczywszy z łóżka Zerknął przez okno I cóż tam ujrzał? Ujrzał najcudowniejszy widok Dziurą w murze dzieci dostały się do ogrodu I właśnie siedziały sobie na gałęziach drzew na każdym drzewie, jakie mógł dojrzeć z okna, siedziało dziecko. A drzewa tak bardzo były rade z powodu dzieci, że okryły się kwieciem, a ich gałązki poruszały się lekko nad dziecięcymi główkami. Dookoła fruwały ptaki, ćwierkając radośnie, a kwiaty zerkały ku górze przez zieleń traw i śmiały się do dzieci. Widok naprawdę piękny. Tylko w kącie ogrodu panoszyła się jeszcze zima. A był to najdalszy kąt ogrodu Samoluba. Stał tam malutki chłopczyk. Był taki mały, że nie mógł sięgnąć do gałęzi, więc chodził wokoło drzewa i gorzko płakał. Biedne drzewko było jeszcze pokryte śniegiem i lodem, a wiatr północny doł i huczał w jego gałęziach. Wejdź na mnie, powiedziało drzewo i pochyliło gałęzie tak nisko, jak tylko mogło. Ale chłopczyk i tak ich nie mógł dosięgnąć. I zmiękło serce olbrzyma, gdy wyjrzał z okna pałacu. Jakiż ze mnie samolub westchnął. Teraz już wiem, dlaczego wiosna unika mego ogrodu. Podsadzę tego chłopczyka na drzewo, a potem rozwalę mur. I odtąd już na zawsze dzieci będą się bawić w moim ogrodzie. Olbrzymowi zrobiło się naprawdę przykro, kiedy sobie przypomniał swoje postępki Zbiegł tedy po schodach, otworzył cichutko drzwi i wszedł do ogrodu Dzieci na widok Olbrzyma ogarnął taki strach, że w te pędy uciekły A do ogrodu znowu powróciła zima Nie uciekł tylko mały chłopczyk bo w oczach miał tyle łez, że nie zauważył zbliżającego się olbrzyma A olbrzym podszedł cichutko do chłopca I wziąwszy go na ręce, posadził wysoko na gałęzi Drzewo natychmiast zakwitło, a ptaszki przyfrunęły z ćwierkaniem A chłopczyk wyciągnął obie rączki Objął olbrzyma za szyję i mocno go ucałował Gdy tylko dzieci zobaczyły, że olbrzym nie jest już taki zły Wróciły co prędzej do ogrodu A z nimi wróciła wiosna To już wasz ogród, moje dzieci Powiedział olbrzym i zaraz wielkim toporem zaczął rozwalać mur gdy ludzie idący na targ około dwunastej mijali pałac, zobaczyli Olbrzyma, który bawił się z dziećmi w najpiękniejszym ogrodzie, jaki można było sobie wyobrazić. Dzieci bawiły się cały dzień, a wieczorem podeszły do Olbrzyma, żeby się z nim pożegnać. – A gdzie wasz mały towarzysz? – zapytał Olbrzym. – Chłopczyk, którego wsadziłem na drzewo. – Olbrzym polubił go najbardziej spośród wszystkich, bo tylko ten chłopczyk go pocałował Nie wiemy, odpowiedziały dzieci Chyba musiał już pójść Powiedzcie mu, żeby jutro na pewno przyszedł Rzekł Olbrzym, a dzieci odpowiedziały, że nawet nie wiedzą gdzie mieszka i w ogóle nigdy go przedtem nie widziały Olbrzymowi zrobiło się bardzo smutno Codziennie, po południu, po lekcjach, dzieci przychodziły do ogrodu i bawiły się z Olbrzymem. Nigdy jednak nie zjawił się już chłopczyk, którego Olbrzym tak kochał. Olbrzym był wprawdzie bardzo miły dla wszystkich dzieci, ale jednak tęsknił za swoim pierwszym przyjacielem i często o nim opowiadał, nie raz i nie dwa powtarzając... — O, jakże chętnie bym go zobaczył! Tymczasem lata mijały, a Olbrzym postarzał się i osłabł. Nie mógł już bawić się z dziećmi, więc tylko siadał w ogromnym fotelu. Przyglądał się dzieciom i zabawom, a także podziwiał swój ogród. — Mam wiele pięknych kwiatów. Zwykł był umawiać. Ale dzieci to najpiękniejsze kwiaty. Pewnego zimowego poranka, ubierając się, spojrzał przez okno. Nie żywił już też nienawiści do zimy, bowiem wiedział, że wiosna tylko śpi i że zostały mu kwiaty. Nagle aż przetarł oczy z podziwu i patrzył, i patrzył. Był to naprawdę cudowny widok. W najdalszym kątku ogrodu stało drzewko pokryte białym kwieciem. Gałązki drzewa mieniły się od złota, a spośród gałązek wyzierały srebrzyste owoce. Pod drzewkiem stał chłopczyk, którego tak bardzo kochał. W przypływie radości olbrzym jakby sfrunął po schodach i dalej do ogrodu. Szybkim krokiem przebiegł przez trawnik i zbliżył się do chłopca. Gdy był już bardzo blisko, twarz mu poczerwieniała od gniewu i spytał, kto ośmielił cię zranić. Na dłoniach dziecka widać było bowiem blizny od gwoździ. I takież same blizny od gwoździ miał chłopiec na obu stopach. — Kto się ośmielił cię zranić? — zawołał Olbrzym. — Powiedz mi tylko, kto, a porwę miecz i zabije nędznika. — Nie, nie — odrzekło dziecię. — Bo to są rany miłości. — A kto ty jesteś? — zapytał Olbrzym. I dziwną prozą przejęty klęknął przed małym chłopcem Chłopczyk uśmiechnął się do olbrzyma i rzekł Raz pozwoliłeś mi się pobawić w twoim ogrodzie Dziś pójdziesz ze mną do mojego ogrodu A ten mój ogród to raj gdy dzieci, jak zazwyczaj Przybiegły po południu do swojego ogrodu Zobaczyły pod drzewem Martwego olbrzyma Leżał obsypany białymi kwiatami Komu popłynęły łzy? Komu szkoda olbrzyma? Na szczęście to tylko opowiadanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że nauczyliście się kilka nowych słów. Teraz możecie poszukać w tekście słów, których nie znacie. Możecie porównać tłumaczenia. Ja bardzo lubię porównywać tłumaczenie polskie i hiszpańskie z angielskim oryginałem. To bardzo ciekawe. Zobaczyć, jak tą samą rzecz opowiada się... W różnych językach. Moi kochani, to wszystko na dziś. Trzymajcie się zdrowo. Jak zwykle zapraszam Was na moją stronę realpolish.pl Zapraszam do komentowania, pisania komentarzy po polsku. To świetny sposób, żeby porozumiewać się po polsku. Możecie napisać odpowiedź na komentarz innych, to bardzo fajna możliwość używania języka polskiego. Przecież po to uczymy się języków, żeby ich używać, prawda? Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za dziś i zapraszam na nasze następne spotkanie. Pa, pa!